Pewien człowiek, któremu było na imię Łazarz, zachorował we wsi Betania, gdzie mieszkała Maria i jej siostra Marta. A była to ta Maria, która namaściła Pana pachnącym balsamem i wytarła mu nogi swoimi włosami. To właśnie jej brat Łazarz zachorował. Wtedy siostry zawiadomiły Jezusa. — Panie, Twój przyjaciel choruje — gdy Jezus to usłyszał, powiedział Nie śmierć będzie skutkiem tej choroby, lecz chwała Boża, dzięki czemu Syn Boży będzie uwieńczony chwałą. Jezus kochał Martę, jej siostrę i Łazarza. Chociaż dowiedział się o jego chorobie, pozostał jeszcze przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do uczniów Idziemy znowu do Judei. Uczniowie na to, rabbi, tak niedawno usiłowali Cię Żydzi ukamienować, a Ty znów tam idziesz? Jezus odpowiedział, dzień ma przecież dwanaście godzin. Kto wędruje w dzień, nie potyka się, bo widzi światło dzienne. Kto zaś wędruje w nocy, potyka się, bo nic mu nie przyświeca. Tak właśnie powiedział i dodał. Nasz przyjaciel Łazarz zapadł w sen, ale ja pójdę go obudzić. Na to powiedzieli uczniowie, Panie, jeśli śpi, to wyzdrowieje. Jezus jednak miał na myśli śmierć, a oni sądzili, że chodzi o zwykły sen. Wtedy Jezus powiedział wyraźnie, Łazarz umarł. Ale przez wzgląd na was, abyście mogli uwierzyć, Cieszę się, że mnie tam wtedy nie było. A teraz chodźmy do Niego. Wówczas Tomasz, zwany Bliźniakiem, zwrócił się do pozostałych uczniów. No to chodźmy i my umrzeć razem z Nim. Gdy Jezus przybył, Łazarz już od czterech dni leżał w grobie. Betania była oddalona od Jerozolimy około trzech kilometrów i wielu Żydów odwiedzało Martę i Marię, by pocieszać je po śmierci brata. Gdy Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw, a Maria została w domu. Marta zwróciła się do Jezusa. — Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Ale jestem przekonana, że nawet teraz Bóg da ci to, o co go poprosisz. Jezus odpowiedział, twój brat zmartwychwstanie. Na to Marta. Wiem, że powstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, powiedział Jezus. Kto wierzy we mnie, chociażby umarł, będzie żył. A nikt z żyjących, jeśli wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Tak, panie, mówi Marta. Wierzę, że jesteś Mesjaszem, Synem Boga, który miał przyjść na świat. Po tych słowach odeszła, zawołała swoją siostrę Marię i po cichu jej powiedziała – Wzywa cię nauczyciel, jest tutaj. Gdy Maria to usłyszała, zerwała się i przybiegła do Niego. Jezus nie wszedł do wsi, ale był nadal w tym samym miejscu, gdzie go spotkała Marta. A Żydzi, którzy przebywali w mieszkaniu i pocieszali Marię, widząc, że zerwała się i wybiegła, poszli za nią, pewni, że idzie się wyplakać nad grobem. Maria tymczasem poszła tam, gdzie zatrzymał się Jezus. Gdy go ujrzała, padła mu do nóg i powiedziała – Panie, gdybyś był tutaj – Mój brat by nie umarł. Gdy Jezus zobaczył ją zapłakaną i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, do głębi wstrząśnięty zapytał, gdzie go pochowaliście? Chodź, Panie, pokażemy Ci, odpowiedzieli. W oczach Jezusa pojawiły się łzy. Wtedy Żydzi powiedzieli, patrzcie, jak on go kochał. Niektórzy zaś pytali, jeśli przywrócił wzrok niewidomemu, czy nie mógł czegoś zrobić, żeby Łazarz nie umarł? Jezus znów głęboko wzruszony zbliżył się do grobowca, a była to grota zamknięta kamienną płytą. — Odsuńcie tę płytę! — rozkazał Jezus. Siostra zmarłego Marta ostrzegała go. — Panie, on jest w stanie rozkładu. Przecież to już czwarty dzień. A Jezus, czy nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, Zobaczysz odblask majestatu Bożego? Odsunięto więc płytę, a Jezus wzniósł oczy w górę i modlił się. Dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Wiem, że zawsze mnie wysłuchasz. Ale powiedziałem tak przez wzgląd na tych ludzi dookoła, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach głośno zawołał – Łazarzu, Łazarzu, wyjdź!